No to mogę tak oficjalnie już powiedzieć, że witam w pierwszym oficjalnym odcinku Tyflo Tyflopodcasta, czyli naszego polskiego podcasta dotyczącego spraw związanych z osobami niewidomymi i w ogóle z tyfloinformatyką. Na dobry początek może słów kilka o tym, co mnie w ogóle skłoniło do tego, żeby tego typu serwis uruchomić. No oczywiście nie wpadłem na ten pomysł sam, aż taki genialny to ja nie jestem. Zauważyłem, że całkiem ładnie rozwijałem, ja się serwis anglojęzyczny blindcooltech.com blindcoltech przez dwa opiszemy i przez CH, tam na tym serwisie znajduje się dosyć dużo podcastów, już od kilku lat jest to prowadzone i prowadzone jest całkiem sympatycznie, można się stamtąd wielu interesujących rzeczy dowiedzieć. W związku z tym pomyślałem, że skoro Polacy nie gęsi i swój język mają, to też warto by coś takiego zrobić. Zresztą już nie jeden raz na listach dyskusyjnych różnego rodzaju słyszałem opinie o tym, że warto by zrobić taki podcast, zrobić miejsce, gdzie ludzie niewidomi, tudzież słabowidzący mogliby nagrywać to, jak różne urządzenia czy różne programy spisują się ze screen readerami no i mogliby to wystawiać. Wielu mówiło, że warto by coś takiego zrobić, nikomu się albo nie chciało, albo no nie wiem... By projekt, że tak powiem, upadł. No, w związku z tym postanowiłem, że warto coś takiego zrobić. Na dobry początek słów kilka o tym, jak to w ogóle funkcjonuje. Przynajmniej jak na razie całość oparta jest o system WordPress. To jest system przede wszystkim blogowy, ale wyczytałem oprócz tego, że również za pomocą WordPressa można bardzo ładny zwany feed RSS, feed XML dostarczać do czytników podcastów. W związku z tym postanowiłem, że zrobimy to w ten sposób. Jest oczywiście masa skryptów w PHP napisanych, dzięki którym można generować te pliki XML podcastowe, jednak większość, które przeglądałem, które testowałem, miały jedną zasadniczą wadę. Otóż no niestety zazwyczaj te skrypty wymagały, żeby pliki, które są źródłem tych podcastów, pliki MP3, umieszczać bezpośrednio w jakimś folderze, w którym będą one zamieszczane i będą one fizycznie już tam na wieki wieków amen się znajdować. Nie wiadomo, jak to będzie z serwerem, na którym stoi ta strona, na razie jest i będzie, a później wystarczy tylko przenieść bazę danych gdzie indziej i również to wszystko będzie funkcjonowało. Natomiast wiadomo, że usługodawcy hostingowi różnie zapatrują się na wrzucanie dużych objętościowo plików mp3 na tego typu serwery i może być z tym różnie, a ja mam taką cichą nadzieję, że nie tylko ja tu będę publikował, że nie tylko moim udziałem będzie nagrywanie poszczególnych odcinków, ale także i niektórych słuchaczy również zmobilizuję do tego, żeby od czasu do czasu od siebie coś dorzucili. W związku z tym przydałby się jakiś zewnętrzny serwis internetowy, za pomocą którego będziemy mogli te nasze wspólne wypociny zamieszczać. I tak się okazuje, że jest taki serwis, który oferuje miejsce na materiały dźwiękowe, na pliki MP3 i zresztą nie tylko pliki MP3, zupełnie za darmo i w dodatku też pliki te stamtąd nie znikają. Nie znikają ani po miesiącu, ani po roku. Mogę Wam to zagwarantować, gdyż już kilka plików umieściłem tam kilka lat temu, no i okazuje się, że pliki te nadal tam są, nadal są w tych samych miejscach. W związku z czym będziemy korzystać z serwisu zewnętrznego. Serwis ten nazywa się archiw.org. Być może ci wszyscy, którzy od czasu do czasu chcieliby zobaczyć, jak wyglądał internet lata temu, znają taką stronę, która nazywa się webarchiv.org i to jest dokładnie to samo, z tym że webarchive wspiera strony, Dzięki serwisowi WebArchiv możemy sobie obejrzeć strony, jakie gdzieś tam kiedyś zostały znalezione w internecie przez roboty tego serwisu, a Archiv.org to jest taka biblioteka internetu. Założeniem twórców jest stworzenie biblioteki internetu. W tej bibliotece mają znajdować się różnego rodzaju materiały, które wrzucają albo sami użytkownicy, którzy chcą się z czymś, czymś podzielić z resztą świata, albo też wrzucają tam coś instytucje rządowe, różnego rodzaju biblioteki, no i inni, którzy mają coś ciekawego do zaoferowania. To wszystko dotowane jest, o ile mnie pamięć nie myli, przez jakieś instytucje rządowe ze Stanów Zjednoczonych, całość jest w ogóle w Stanach Zjednoczonych umiejscowiona, w związku z tym, no niestety od czasu do czasu pojawia się dosyć wolny transfer, przynajmniej jeżeli, jeżeli chodzi o wysyłkę, nasza telekomunikacja polska, z której to usług ja korzystam, niestety niespecjalnie lubi wymieniać się ruchem z uczelniami, zarówno europejskimi, jak i zagranicznymi w związku z czym e, czasami te pliki niestety dosyć wolno się wysyłają. Ale wysyłają się ładnie, wszystko działa. Można to wysyłać zarówno przez formularz www, jak i przez, e, jak i przez klienta FTP, bo także taka e, możliwość istnieje. Ale dobrze, e, teraz e, słów kilka o tym, jak wygląda w ogóle e, proces przygotowania takiego podcasta. E, Proces przygotowania tego jest bardzo prosty, bo wystarczy zaopatrzyć się w jakieś urządzenie nagrywające. To już wasza wola, jak będziecie to nagrywać. Ja niczego w tej kwestii nie narzucam, bo, bo i po co. Możecie nagrywać to na różnego rodzaju dyktafonach przenośnych, na urządzeniach typu iRiver. Możecie korzystać tak jak ja z jakiegoś takiego mini studia, które u siebie zorganizowałem akurat no, nie jest ono specjalnie na potrzeby podcastu, tylko na moje zawodowe potrzeby, bowiem pracuję już od kilku lat w radiach internetowych, a z racji tego, że traktuję to dosyć poważnie, więc i dysponuję jakimś tam konkretnym sprzętem. Ale oczywiście do nagrania takiego podcastu nie jest wcale potrzebny taki sprzęt. Wszystko, jeżeli się chce, można zrealizować na bardzo prostym mikrofonie komputerowym. Taki mikrofon jak do w zupełności wystarczy, wystarczy także jakaś karta dźwiękowa, nawet może być ta zintegrowana, będzie to generowało trochę szumów, bo przetworniki tych kart raczej nie należą do tych najmniej szumiących, no ale będzie wszystko działało, więc jest okej. Okay. Myślę, że takie porady względem podcastingu, względem nagrywania to zamieszczę być może w następnym odcinku. Jak sobie przygotować takie stanowisko pracy, co warto mieć i w ogóle o kwestiach studyjnych to także nie omieszkam opowiedzieć, bo się tym interesuje, a myślę, że warto, żeby każdy mówił o tym, co lubi i co go interesuje ale najpierw słów kilka o tym, jak w ogóle taki plik umieścić na serwi, na, w serwisie archiw.org. Zatem, żeby nie przedłużać, otworzymy przeglądarkę Internet Explorer. Myślę, że warto korzystać z tej przeglądarki, bowiem ja osobiście używam Firefoxa, ale nie da się ukryć, że część jeszcze korzysta z Internet Explorera. Ja dodam tylko tyle, że ta demonstracja, jaka zostanie przeprowadzona za moment jest z użyciem Window Isa. więc jeżeli ktoś korzysta z JOS-a, z Hala, czy z jakiegoś innego software'u dźwiękawiającego komputer, może to się różnić. No ale mam nadzieję, że wszyscy sobie poradzą w tym względzie, jak to zrobić. Ja w tym momencie swój syntezator, jakim jest Apollo 2, podpiąłem już do miksera, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak uruchomić przeglądarkę internetową. Wczytała się pusta strona, w związku z tym CTRL-L i otwieramy stronę www.rchive.org. Archiwe.org, to pisze się przez CH i przez V, żeby nie było niejasności. Teraz czekamy chwilkę żeby się strona otworzyła. I co my tu mamy ciekawego? Tu mamy różnego rodzaju linki, które pojawiają się na stronie głównej. Możemy sobie poczytać w ogóle co nieco na temat idei tego serwisu. Tu mamy pole do wyszukiwania. O, właśnie. Anonymous user. Login or join us. My sobie klikniemy w join. Join, żeby nie było dla tych, którzy angielskim niezbyt biegle władają. No i teraz ja pozwolę sobie już nacisnąć C. Tu jest, Almeda czyli w window.au to jest komenda przejście do jakiejś kontrolki. Pierwsze, pierwsza kontrolka to było pole do wyszukiwania i mamy dalej to, dalej te kontrolki y, do wyszukiwania, y, więc jest tak, search, almedia types i tu jest przycisk do y, zaakceptowania tego formularza. O, i tu mamy Terms of Use, czyli to jest tak zwana licencja, którą musimy zaakceptować, żeby móc korzystać z serwisu. Podstawowa kwestia, jeżeli chodzi o licencję. I teraz mam taką prośbę do tych wszystkich, którzy już sobie pomyśleli, a fajnie, będę korzystał z tego serwisu, jak z serwisu typu Wyślij To, typu, no nie wiem, SendSpace... Albo czegoś jeszcze, żeby wrzucać tu swoje pliki na listy, no nie wiem, typu Plikolandia, Linkownia. Nie róbcie tego, bowiem warunkiem jednym skorzystania z, z tego serwisu jest publikowanie materiałów tylko i wyłącznie, do których mamy prawa autorskie. Ja ten podcast nagrywam, więc mam do niego prawo autorskie i najlepiej, najprzyjemniej i najfajniej byłoby, gdybyśmy te podcasty wszystkie dedykowali do public domain, czyli zrzekali się, de facto praw autorskich do tych podcastów w sumie nikt nam i tak za to nie płaci i nie podejrzewam, żeby ktoś nam zapłacił za to kiedykolwiek, a myślę, że walory edukacyjne takich materiałów przedstawiają jednak dosyć dużą wartość, więc jeżeli komuś to ma się kiedyś przydać, to niech się przyda i niech będzie na zdrowie. Yy, tu są oczywiście różnego rodzaju warunki, które a myślę, że sobie darujemy, jeżeli chodzi o czytanie. nacisnę teraz tab i tu jest valid email address, więc ja wpisuję swojego maila Michał Małpa. net. Tab nacisnął, on tu powiedział desired, więc ja wyłączę to i wyłączę... Włączę właściwie tryb MSA, żeby zobaczyć, o co mu chodzi. A, desired password. No to wpiszemy sobie jakieś tego typu hasło. Znowu trzeba było je potwierdzić. To wpiszemy sobie na przykład tyflo... Tyflo Podcast. Get Library Card to jest kolejny przycisk, jaki natrafimy. Skoro wpisaliśmy już nasze dane, więc nie pozostaje nic innego jak nacisnąć. spację. No i co? No i co? No fajnie, tylko że zablokowane jest przekierowanie, więc będziemy musieli przejść sami, bo tutaj nam wyświetliło się na stronie, że zostaniemy przekierowani na stronę główną w ciągu 10 sekund. Jakoś nie widzę, żebyśmy byli przekierowani. Chyba, że... A nie. Jesteśmy? O, jesteśmy. Dobra. Więc teraz trzeba się będzie zalogować. Wypadałoby, żeby się zalogować. Chociaż może on tu już wyświetlił informację, że już jesteśmy zalogowani, więc dobrze. Więc spróbujemy uwierzyć mu na słowo, że jesteśmy zalogowani i od razu klikniemy sobie w link upload. Ten link znajduje się zaraz po tej formatce do wyszukiwania. Tam jest jeszcze link do zaawansowanego wyszukiwania i jest link upload, więc klikamy sobie w upload. Teraz czekamy aż się strona wczyta na główku w dwa, więc ja myślę, że akurat ta strona jest dosyć fajnie zrobiona, dla nas całkiem dostępna. Your voice. Your voice. Mm -hmm. a, dobrze. Więc teraz mamy tutaj tak. W... Kiedy jest drugi nagłówek, mamy pole Enter a title for your work, czyli tytuł naszej pracy. Tytuł tego, co chcemy wgrać. Enter. No. Tu jest pole. Więc wpisujemy Plik testowy. tyflo podcastu. Dobrze. Plik testowy. Plik, tyflo, tyflo podcastu. Wpisaliśmy. Więc teraz klikamy sobie Next. Pięknie. To teraz szukamy nagłówka. Plik testowy tyflo podcastu, to już jest wpisane. Descri description, tu jest takie pole, więc coś wpiszemy. To jest tylko test, więc nic istotnego. Tu warto będzie wpisać jakiś opis sensowny bowiem kiedy zamieścimy w serwisie archiw nasz plik, e, no to później, jeżeli ktoś będzie chciał go wyszukać, to e, znajdzie go i wyświetli mu się ten opis. Tu, kiedy nam screen reader powiedział separated by, to oznacza, że mamy tu wpisać tak zwane słowa kluczowe. W tym przypadku, akurat, wpiszemy sobie tylko słowo test. Przecinek testowy. Właśnie, jeszcze jedna uwaga: kiedy będziemy wpisywać słowa kluczowe, to nie robimy spacji, tylko wpisujemy test, na przykład przecinek testowy i tak dalej. Creator of this. No to wpiszemy sobie Tyflo podcast. Choose License, wybieramy licencję, więc, więc właśnie, a propos licencji, mamy tu do wyboru albo licencję Creative Commons, tam są różne typy tej licencji, yy, które dotyczą różnych ograniczeń, czy można z tego korzystać, czy też nie, w jakim sensie można z tego korzystać i tak dalej, yy, więc my sobie wybierzemy Dedicate, a public domain, zadedykujemy to domeniu publicznej, czyli praktycznie każdy, kto będzie to ściągał na swój komputer, będzie mógł z tym zrobić wszystko. A niech mu będzie na zdrowie. Co my tu mamy? No tu mamy tą całą licencję i poszukajmy na dole, na samym dole strony, kiedy nam się ta strona wyświetli. Linka, kontynuować. O właśnie, możesz teraz kontynuować. No pewnie, że mogę. więc kontynuuję. Co nam się tu ciekawego wyświetliło? Przeskoczmy sobie od razu do nagłówka. Testowy, testowy, fajnie. O właśnie. Co my tu mamy ciekawego? File to Upload. I kiedy naciśniemy Enter na tym pliku, File to Upload. Ja jeszcze raz może to zademonstruję, bo może nie było to doskonale słyszalne. To w ogóle ciekawie zachowuje się Internet Explorer, muszę powiedzieć. To jest Internet Explorer 6.0, ze wszystkimi najnowszymi łatkami dla tej przeglądarki. Ciekawie zachowuje się dlatego, gdyż w zasadzie w Mozilla, w Firefoxie wyświetla się przycisk przeglądaj. A w Internet Explorerze tego przycisku nie ma, więc yy, wystarczy nacisnąć Enter na tym polu, o, File to Upload, później jest pole edycji, teraz Enter, wybieranie pliku. I teraz sobie poszukajmy jakiegoś pliku, na przykład wgramy go jeszcze raz, wgramy jeszcze raz ten plik który zamieszczony był jako pierwszy na moim podcaście na naszym podcaście w zasadzie, czyli na stronie, którą stworzyłem. Niech tak internet, będzie. testowy jest. Teraz musimy sobie włączyć tryb przeglądania. No i tu mamy do wyboru y, typ pliku. Czyli co, co to jest? Czy filmy, czy audio? Audio, no to nie szukamy dalej, tylko... naciskamy na audio. Już. Co się znowu nam tam cofa. Tak trochę śmiesznie to funkcjonuje, ale działa. O. I co my tu jeszcze mamy? I tu jest rzecz, którą ja zaznaczę, bowiem ten plik już jest wysłany i ja to tylko chcę przetestować. Wy tego nie będziecie zaznaczać, bo jeżeli to zaznaczycie, to po prostu wasza, wasz plik zostanie skasowany po 30 dniach. To jest przedostatnia kontrolka na stronie. Remove after... 30, czy tam 30, jak ktoś już jest purystą językowych, purystą językowym days, więc sobie to zaznaczymy i teraz upload files, naciskam na to spację i czekamy, aż plik się wgra. Teraz słów kilka o tym, co zrobimy za chwilę. Poczekam tylko aż ten plik się uruchomi, aż ten nie uruchomi tylko wgra. Jak ten plik się wgra, to będziemy musieli znaleźć bezpośrednią lokację pliku mp3. Archiw jest tak śmiesznie zrobiony, że ten serwis konwertuje nasze pliki do kilku jakości. To jest przydatna informacja dla tych, którzy na przykład chcieliby się jeszcze tymi podcastami gdzieś tam dzielić dalej. Archiv umożliwia m.in. wrzucenie na swoją stronę, jeżeli ktoś posiada taki flashowy playerek który yy, umożliwi nam odsłuch tego pliku bezpośrednio ze strony. Ja się w coś takiego nie bawię, bo to jest tylko zamieszanie, gdyż wiadomo, że screenreadery sobie najlepiej z Flashem nie radzą, więc postanowiłem sobie to odpuścić, ale być może kogoś to zainteresuje, jeżeli tak, to proszę tam się zapoznać yy, z tymi z tymi, z tymi różnymi opcjami, które się tam znajdują. O no właśnie. Już się wrzuciło. O właśnie. Pierwsze co, to nam się pojawiło... nam się pojawiła strona, na której to pojawiła się prośba, żeby poczekać. No tak, tylko że moglibyśmy sobie tak czekać i czekać, przynajmniej w przypadku Windowia. Żeby to zadziałało, naciskamy Insert i Backslash, żeby można było sobie odświeżyć tę stronę. Nie wiem, nie pamiętam jaka jest komenda do odświeżania w JOS-ie, Ci wszyscy, którzy z tego programu korzystają, to wiedzą. Ci, którzy używają Hala, też pewnie będą wiedzieli, swoją drogą zastanawiam mnie, jak tam sobie HAL będzie radził w tych nowszych wersjach z tą opcją. I czy sobie w ogóle będzie radził? No, ale dobra, to już y, zmartwienie tych, którzy będą korzystać z takiego ani innego rozwiązania. Teraz nam się pojawiła informacja. Your page is ready. Mm, tu mamy link do tego Tyflo podcastu, do tego pliku. Więc teraz sobie otworzymy tę stronę, żeby zobaczyć co tam w ogóle się pojawiło na tej stronie. Poczekamy, aż się wczyta. A, co my tu mamy interesującego? Tu się pojawiła taka tabelka i w tej tabelce mamy właśnie, mamy te wszystkie opcje. VBR, nie VBR-y. O, właśnie. Nawet nam do... OGG to skonwertowało, ale nas interesuje coś innego. I tego teraz poszukamy. O właśnie, nas interesuje ta para linków tu się pojawia coś takiego L-Files i teraz FTP albo HTTP. To zależy od tego, przez co chcemy to ściągać, bo nawet możemy, nawet serwis Archive umożliwia nam ściąganie plików za pomocą klienta FTP. Możemy się tam zalogować za pomocą chociażby wbudowanego przez naszą przeglądarkę klienta FTP albo za pomocą Total Commandera czy innej FileZili. I w tym momencie ściągamy sobie ten plik za pomocą tego, za pomocą FTP, ale mamy oprócz tego jeszcze HTTP i to nam się przyda. Wchodzimy sobie w HTTP. No i co my tu mamy? I to nas będzie interesowało. O, właśnie. Tyflo Podcast 01, wpis testowy, yy, czy tu plik testowy? Wpis testowy, tak to nazwałem. Dobrze, więc niech będzie, że wpis testowy MP3. I to jest ten plik, który będziemy kopiować i który będziemy zamieszczać, a właściwie którego link, link do którego będziemy zamieszczać e, na naszym. Tyflo podcaście. Teraz wystarczy kliknąć na to prawym przyciskiem myszki, czyli użyć tego klawisza aplikacji, tak zwanego popularnego. To jest obok prawego kontrola. Przynajmniej u mnie. Kopiuj skrót w Internet Explorerze. to jest taka funkcja. Kopiujemy sobie ten skrót. I ja teraz pozwolę sobie przełączyć się na Firefoxa, bowiem jakoś bardziej się do tej przeglądarki przyzwyczaiłem i będę z niej korzystał. Jeżeli ktoś będzie miał problem, ale to o tym może powiem za chwilkę. Co będziemy robić, jeżeli ktoś będzie miał problem z zamieszczeniem jakiegoś tam swojego odcinka? bo sobie z tym też poradzimy. Zamykamy jak na razie Internet Explorer. Tu się wszystko ładnie nagrywa. Tu używam akurat MP3 Direct DirectCata. Dosyć wdzięcznej aplikacji, jeżeli chodzi o nagrywanie długich plików. Odpalamy Firefoxa. I teraz yy, czas by się zalogować na... Nasz serwis. Tyfonpodcast.wpl, taki alias, a de facto przenosi nas to do strony http://dziwiś.net/tpod. Ale myślę, że ten alias, który jest, będzie prostszy do zapamiętania. W związku z czym, co my tu mamy teraz? Zaloguj się, ten link nam się przyda. Mam wpisane już automatycznie w przeglądarkę, w tak zwane uzupełnianie login i hasło, więc nie muszę go teraz wpisywać, Ach, chyba. Tak, nie muszę go wpisywać, bo już się automatycznie widzę, że jest. Więc się logujemy, jest przycisk zaloguj się. Czekamy aż się wgra, wgrało się, więc dobrze. Teraz podstawowa sprawa. Szukamy Witaj Admin przywitał mój profil. Nowości. publikuj. Wchodzimy w zakładkę publikuj. I już nam się to wszystko ładnie otwiera. Co mamy teraz? To są opcje do konfiguracji systemu, więc nie będzie to nas interesowało. O właśnie. Tu się zaczyna już coś interesującego. Tu są cały czas jakieś pola, nas interesuje to, co się dzieje tu. Kolejne pole edycji, czyli to jest które pole? Jeszcze raz od początku jadąc po literce C, literką C. To nie, to dodaj, to jest do kategorii, Tego to nas nie interesuje. To też nas nie interesuje. To też. I tu mamy pole edycji. Teraz enter na tym polu. On nawet już na windowize mówi pięknie, że to ma być tytuł. Tu mamy wpisać tytuł, więc wpisujemy drugi. Wpis testowy, który zaraz zniknie, bo zniknie, bo nie będziemy publikować dwa razy tego samego, to jest tylko w ramach sprawdzenia, jak to funkcjonuje. Wpis, więc tu wpiszemy coś. No i znowu to samo, więc tego już tu nie będzie w tym odcinku. Dobra. I teraz WordPress to jest bardzo sympatyczne narzędzie, bowiem kiedy mu tylko wkleimy link do pliku mp3, do podcasta, to on wszystko już zrobi za nas. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Myślę, że Wam też się spodoba. Teraz napisałem, co miałem napisać. O, odcinki U, więc kasujemy to. I teraz Enter. No i co? Ctrl V. Wszystko się zgadza, cały yy, link został wrzucony. I teraz przydałaby się jakaś opcja, żeby to wysłać na serwer. Aha. Publikuj, bo tu mamy takie trzy przyciski. Zapisz i kontynuuj edycję, zapisz, publikuj. Czym one się różnią? Otóż... Yy, Przycisk publikuj automatycznie wysyła nam to na serwer. Przycisk zapisz to przydaje się w momencie, kiedy poprawiamy jakiś wpis. A jeżeli nie musimy tego poprawiać, to... to po co? Publikuj. Nawet tam jest skrót Shift P. Więc dobrze, wychodzi na to, że już nam się to wrzuciło. Teraz to sprawdzimy. Otworzymy sobie drugą zakładkę w Firefoxie. Ctrl T. Otwieramy stronę. I co my tu mamy? To y jest jeszcze tak trochę niechlujnie zrobione, to muszę powiedzieć, bowiem szczerze mówiąc w WordPressie jest dosyć dużo plików. Można w nim ustawiać sobie wygląd, jaki się chce. Można generować, można tworzyć tak zwane themy, czyli skórki. Natomiast jak ja otworzyłem te pliki e, PHP, które tam są przy, każdym, tym, przy każdej tej skórce do WordPressa, to stwierdziłem, że ja nie wiem o co w tym chodzi. I na razie działa wszystko, generowane są te pliki XML do podcastu i to jest najważniejsze. W wolnym czasie postaram się jeszcze coś tam zmienić. Zobaczmy w ogóle, czy się ta druga notka, drugi wpis... Pojawił. Tu jest opis. Drugi wpis, testowy, Drugi wpis testowy, który zaraz zniknie. Pięknie. Pięknie. Wszystko jest. I teraz warto by zasubskrybować ten nasz podcast. I to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy w dzisiejszym odcinku. Pierwsza sprawa to trzeba by skorzystać z jakiegoś programu, który umożliwi nam y, subskrypcję podcastów. Y, jest bardzo fajny program, który dziś testowałem z WordPressem i działa. Y, jeżeli ktoś lubi coś innego, to niech potestuje też z tym i da mi znać, czy, czy wszystko y, funkcjonuje tak, jak powinno. Natomiast y, Podcatcher to jest... Y, podcastowy programik od tych samych, którzy stworzyli przeglądarkę Webby i razem z nią on się instaluje, więc teraz sobie to ściągniemy. wbbie.org Webby. To jest ta przeglądarka. O! I nie ma! Web i nie działa? A może tak? No się, zapomniałem adresu. Dobrze, więc... Więc spróbujemy jeszcze innego adresu. Też nie. <laughs> Też nie? No co się adres. dzieje, więc skorzystamy z gogla, dobrze. Okazało się, że dziś ściągałem program, a nie pamiętam adresu. No. Jest. Więc prawie dobrze wpisałem, ale powinno być jeszcze UK na końcu, więc adres jest, zaraz powiem dokładnie jaki. No. Jest tak. webb.pl .org.uk, czyli www.webbie.org.uk. To dla tych, którzy nie chcą się zastanawiać, gdzie ten plik się znajduje, tak jak ja w tym momencie się zastanawiałem. No ale udało się znaleźć i to jest najważniejsze. Sobie ściągniemy cały instalator Webby. Zapisz plik. Ja już to i tak mam ściągnięte, ale żeby było wszystko robione tak, jak powinno. O, już się nawet ściągnęło. Więc teraz chodzimy do moich dokumentów, czyli tam, gdzie mam zapisany ten plik. web 3.2, bo drugi raz to ściągnę, a Firefox zawsze, kiedy pliki się mm, dublują, to on nie pyta czy zastąpić tylko dodaje im w nawiasach numer więc tu mamy Łebi 3 2 exe odpalamy webi jest. Mhm, dobrze, dobrze. Klikamy next. Dobrze, fajnie. Instalujemy domyślnie, więc next. No. Instaluje się. Finish. Mogę sobie w to kliknąć. Dobrze, zainstalowało nam się Webi, więc teraz wypadałoby uruchomić program Podcatcher, czyli program do podcastów. Accessible, to tak śmiesznie się instaluje, przynajmniej u mnie, bo jest Webi. A powyżej Webi jest menu Accessible, czyli tu są takie programiki, które nam się przydadzą. Najpierw zrobimy sobie polski język, bo po co się męczyć? Taka uwaga w ogóle do tych, którzy tłumaczyli Webi to już no trochę przestarzały jest ten interfejs, bo nie wszystko jest przetłumaczone na język polski. O, już nawet się domyślnie zapamiętało w, z poprzedniej konfiguracji, że ma być język polski. Kiedy zainstalowałem, to domyślnie był angielski, więc gdyby kogoś też to spotkało, a chciałby język polski, no to musi sobie wejść w Accessible i tam zmienić język. Więc ok. Fuck, you didn't get them free Dobrze, Accessible. teraz szukamy tego podkaczera. Podkaczer, jest. O i nawet tyflopodcast się zachował, więc ja go skasuję. No, właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że najnowsza wersja tych narzędzi nie jest w pełni spolonizowana. Dobra, już się nie czepiam. Teraz dodajemy podcasta, więc wchodzimy do menu naciskając lewy alt. Podcasty. Dodaj podcast. Więc wpisujemy tu tyflo... Podcast. Ok. A teraz y, musimy zrobić taką rzecz. Czy my tu jeszcze mamy przeglądarkę? Mamy. Zamykamy tą zakładkę. Jest Tyflo Podcast. Jesteśmy cały czas w Tyflo Podcaście, na Tyflo Podcaście na stronie. I teraz musimy przesunąć się na sam dół. Czyli Ctrl i End. I mamy tu dwa linki. Entries RSS i Comments RSS. Potrzebne nam entries, bowiem komentarze wyłączyłem. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś uwagi, to nie ma sprawy, niech się kontaktuje ze mną poprzez maila. Więc kopiujemy sobie link Entries RSS, prawem na niego i literka K teraz przenosimy się do okienka z podcastem i wklejamy coś takiego. Właśnie. Divishnet slash pod, pod, właściwie bo ty, Tyflo podcast slash feed. Klikam OK. No i teraz zobaczymy, co z tego wyszło. Jest domyślnie zaznaczony teraz Tyflo podcast. Właśnie. Przeczytał nam yy, gadacz yy, zarówno tytuł naszego wpisu, jak i to, co w tej notce zamieściłem. Więc przeczytał nam to. I przeczytał nam to. Czyli mamy dwa epizody, dwa odcinki w naszym podcaście. Więc teraz zdajmy na to, że chcielibyśmy posłuchać, co ten dziwisz tam ciekawego powiedział eee, w tym podcaście pierwszym. Odtwarzaj. Odtwarzaj.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 No to my też dziękujemy temu panu. A teraz skoro już wiecie jak z tego korzystać, to ja może powiem słów kilka na temat naszej ewentualnej współpracy. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe urządzenie, którym by się chciał pochwalić, jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy program, zasadę działania, którego chciałby przybliżyć reszcie świata zamiast pisać, bo nie ukrywajmy, że niektórych yy, pisanie męczy, mi się na przykład za bardzo to pisać nie chce, wolę usiąść, yy, odpalić sprzęt i wam o tym opowiedzieć, skoro są takie możliwości, więc jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, coś ciekawego do, na do nagrania, to nie muszą być stricte techniczne rzeczy, yy, co chcecie po prostu, byleby to się mniej więcej z tą kwestią osób niewidomych czy słabowidzących wiązało, ale to już wyjdzie w praniu. Więc jeżeli macie jakiś materiał, jaki będziecie chcieli tu zamieścić, zamieścić w tym podcaście, to możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób będzie taki, że piszecie do mnie maila na michalmałpadziwisz.net, i prosicie o konto. I konto dostajecie, konto zostaje aktywowane, dostajecie swój login, dostajecie hasło i macie dostęp do możliwości publikowania swoich wpisów. Teraz jak to będziemy robić? Wrzucacie plik na archiv.org, czyli robicie to tak jak opowiedziałem kilka minut temu, a później logujecie się na administrację WordPressa z danymi, które ode mnie dostaniecie wrzucacie swój wpis, no i tyle, wpisujecie w tytuł jakieś tam informacje, takie bardzo ogólne, później w treści możecie dać krótką charakterystykę tego, o czym będzie ten odcinek, żeby ci, których nie interesuje na przykład, no nie wiem, speak, albo speaker, albo Iwona, bo używają hardware'owych syntezatorów, nie marnowali czasu, bo na przykład woleliby sobie posłuchać o tym, e, jakie nowe gry dźwiękowe są, e, więc dajecie tam jakąś e, krótką informację na ten temat, e, no i wrzucacie link, bez żadnych znaczników HTML, bez jakichkolwiek tego typu spraw. Po prostu wklejacie ten link, który uzyskacie wchodząc tam w HTTP, w tym profilu, że się tak wyrażę, waszego pliku, który na archiwie został wrzucony. Kopiujecie ten link do tego pliku, wklejacie go tam, publikujecie i tyle. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że sobie nie poradzi z taką kwestią, bo to jest dla niego za trudne, to mam propozycję żeby wrzucił sam plik na archiw.org, podał mi linka, wysłał do mnie maila i w tym linku, w tym mailu, zawarł tak. Tytuł, jaki by chciał, treść oraz link do pliku i ja to wrzucę, strona zostanie błyskawicznie zaktualizowana, no i w tym momencie już będą ci wszyscy, którzy mają ten feed RSS-owy zasubskrybowany mogli się cieszyć kolejną waszą twórczością. Skoro już jesteśmy w temacie podcastów, to może najpierw warto by jeszcze słów kilka powiedzieć o tym, no na przykład jak można te podcasty nagrywać. Nie wiem na jak bardzo ci, którzy będą chcieli coś takiego otworzyć, są zaawansowani z narzędziami do nagrywania audio. Ja myślę, że dla nikogo nie będzie to większym problemem. Można użyć darmowego MP3 DirectCata i nagrywać za pomocą jego te podcasty. Można oczywiście również skorzystać z edytorów audio, takich jak Goldwave, jak Soundforge, to już zależy tylko i wyłącznie od Waszych preferencji. Tylko proszę, żeby to było oczywiście w formacie MP3, żeby mi ktoś wave'ów nie podsyłał. OGG, nie wiem jak ten programik z Webi sobie radzi z ogami. Jeżeli ktoś wie to, to niech da znać. To wtedy będzie wiadomo, czy można te ogi zamieszczać, czy tych ogów zamieszczać, raczej się nie powinno. W każdym razie, jeżeli ktoś lubi na edytorach audio nagrywać, spoko, nie ma sprawy. Jeszcze taka jedna kwestia prawna. Jeżeli chcecie korzystać z podcastów i chcecie tam publikować jakieś materiały, które będą robione przez osoby trzecie, na przykład jakąś muzykę, jakiś, pod, jakiś podkład, to pamiętajcie, żeby korzystać z takich serwisów jak Yamendo, bowiem oni zamieszczają muzykę na licencji Creative Commons, a nie korzystać z nawet i legalnie zakupionych przez siebie płyt. Z muzyką. Jedynie licencja Creative Commons, bo wszystko to będziemy umieszczać na licencji Creative Commons, a właściwie to jeszcze nawet na public domain, więc żeby później po prostu nie było zdziwienia, że na przykład ktoś czepia się o to, że zawarte są tam jakieś materiały, jakieś pliki, czy jakieś fragmenty muzyczne, które on stworzył i on sobie nie życzy tego, żeby one tam były zawarte. Tak na dobrą sprawę to można nagrywać w zasadzie sam głos, w końcu ta treść się najbardziej liczy, a niekoniecznie jakieś tam muzyczne ozdobniki. I to, chyba, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą edycję Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, pytania, problemy, to www.dziwisz.net. Tam znajdują się wszystkie informacje dotyczące kontaktu ze mną. Jest gadu, gadu jest len, jest escape, jest adres poczty mailowej, więc się proszę kontaktować, a z pewnością kolejny Odcinek pojawi się już niebawem i będzie tam yy, można usłyszeć, no sam jeszcze nie wiem co, bo mam pomysł już na kilka odcinków, więc zobaczymy. Póki co do usłyszenia i do następnego tyflo podcastu.